Witajcie w specjalnym 20 odcinku 8 Gatek. Audycję prowadzi Krzysztof Włodek. Dzisiaj powiemy sobie o aplikacjach sportowych Endomondo i Runstatic. Będzie też o tajemniczym i niebezpiecznym związku DHMO, oraz na koniec parę informacji o konkursie z nagrodami. Na początek informacje o aplikacjach sportowych. Sam, przyznam się, używam Endomondo i jestem z niej zadowolony. Posiada dużo różnych sportów, które można sobie ustawić. Statystyki i tak dalej, wszystko jest bardzo podobne do Run Static, ale Endomondo ma u mnie plus za po prostu design. Ale za to RunStatic jest bardziej dokładny. To znaczy... Wiadomo, takie aplikacje nie są w 100% dokładne, a RunStatic jest nieco bardziej dokładny od swojego kolegi Endomondo. Jeżeli chodzi już o niezgodność z faktycznie przebywaną odległością, Endomondo zawyża wyniki, a RunStatic zaniża je. Obie aplikacje przydadzą się idealnie na nadchodzącą wiosenną pogodę, świetnie będą nam towarzyszyły niezależnie czy biegamy, jeździmy na rowerze, uprawiamy jogę, czy naprawdę po prostu ćwiczymy sobie w domu. Dzięki nim po prostu będziemy mieli wszystkie statystyki w jednym miejscu, znajomi mogą nas motywować, ponieważ możemy te aplikacje połączyć z naszymi kontami na Facebooku i dzięki temu po prostu wytrwamy swoich postanowieniach wiosennych, będziemy bardziej aktywni sportowo. Drugi główny temat będzie dotyczył DHMO, czyli niebezpiecznej substancji. Nie ma barwy, nie ma zapachu i nie ma też smaku. Stanowi główny składnik kwaśnych deszczy. Co roku tysiące ludzi na całym świecie giną wskutek przedostania się tej substancji do dróg oddechowych. Zniszczenia, które sieje w skali globalnej są nie do wyobrażenia. Jest odpowiedzialny za erozję krajobrazu, Efekt cieplarniany i również przyspiesza korozję metali. Także powoduje dosyć dotkliwe awarie sprzętu elektronicznego. Osobnicy uzależnieni od tej substancji giną po około kilkudziesięciu godzinach od momentu, gdy przestaną ją przyjmować. Kwestia diwodorku wracała potem wielokrotnie w różnych miejscach świata. Kilka lat temu dyrektor European Science and Environment Forum przeprowadził ankietę przed niektórymi stacjami londyńskiego metra. Spytał mieszkańców, czy użycie monotlenku dwuwodorowego powinno być ograniczone przepisami wydanymi przez rząd brytyjski lub Unię Europejską. Tylko 5% ankietowanych zaprzeczyło, natomiast aż 76% było za ograniczeniem. 19% odpowiedziało nie wiem. Wszelkie dodatkowe informacje dla ciekawych znajdują się na stronie dhmo.org. Strona jest w całości w języku angielskim. Na koniec informacja o konkursie. Powiem tak. Szczegółowe informacje będą w odcinku czwartkowym, czyli 22. drugim, natomiast dzisiaj tylko wspomnę, że będzie to naprawdę faktyczny konkurs z nagrodami, które naprawdę można wygrać. Będą to nagrody mm, szczególnie ciekawe dla osób, które interesują się muzyką. To na tyle. Pamiętajcie, że w czwartek szczegółowe informacje o konkursie z nagrodami. Tymczasem jutro zwykły codzienny odcinek. Trzymajcie się.